o Olafie i czarodziejskiej piszczałce Baśń z mórz północnych Daleko na północy, gdzie morska woda ma kolor fiołków, a przy tym zimna jest tak bardzo, że z ledwością palec do niej można włożyć, w małej chatce mieszkał ubogi rybak. Miał syna, jedynaka który nosił imię Olaf. Był on wyjątkowo ruchliwym i ciekawskim chłopcem. Pływał jak ryba, biegał po okolicznych skałach i rafach, zbierał muszle, szukał skarbów, budował fortece z piasku, a zimą urządzał wyścigi saneczkowe i ścigał się na nardach z pięknymi renami o rozłożystych rogach. Wszędzie go było pełno, i dlatego wszyscy w okolicy. Dobrze go znali. Pewnego dnia Olaf znalazł na brzegu morza piszczałkę. Wydała mu się niepozorna. Była mała, miejscami mocno zniszczona. Miała jednak w sobie coś, co nie pozwoliło chłopcu wyrzucić jej z powrotem do morza. Co więcej, kiedy jej się przyglądał, poczuł nagle, że musi na niej zagrać. I zaczął grać. Z początku nic dziwnego się nie działo. Kiedy jednak grał i grał, zaczął słyszeć dziwne głosy. Pochodziły z daleka i z bliska. Jedne były głośne i piskliwe, inne ciche i spokojne. Im dłużej grał, tym stawały się coraz głośniejsze. Kiedy przestawał grać, milkły. Gdy zaś ponownie dmuchał w piszczałkę, Powracały. Chłopiec wytężył słuch i nagle zrozumiał, że to wszystkie morskie stworzenia odpowiadały na dźwięki instrumentu. Okazało się, że Olaf odnalazł na brzegu czarodziejską piszczałkę, która sprawia, że ten, kto na niej gra, rozumie mowę zwierząt. Słyszał morsy i wieloryby, tysiące morskich ptaków i całe ławice ryb. Matki, foki nawoływały swoje dzieci, ptaki przekazywały sobie informacje, gdzie widziały ławice szprotek i sardynek. W jednej chwili chłopiec poznał tajemnice podwodnego świata. Odtąd Każdego dnia biegł co sił nad morze, siadał między skałami w swojej kryjówce i zaczynał grać. A z każdym dźwiękiem dobiegały do niego kolejne morskie wiadomości, gdzie mewy widziały dzisiaj ławicę sardynek, a kormorany ławicę śledzi, kto porwał pisklęta cyranki, a przed kim ostrzega swoje dzieci focza mama. Zaraz też, po takiej porannej audycji, Olaf biegł do swojego ojca i krzyczał od progu – Tato, płyńmy dzisiaj na północ, za Wielki Fjord, bo tam będą całe ławice śledzi. – A skąd ty wiesz, chłopcze, o takich rzeczach? – dziwił się ojciec. – Kormorany mi o tym powiedziały – mówił z przekonaniem Olaf. A wtedy ojciec zaczynał się śmiać z jedynaka, bo kto słyszał, żeby ptaki mówiły małemu chłopcu, gdzie są ławice ryb. A w opowieść syna o czarodziejskiej piszczałce trudno mu było uwierzyć. Pewnego dnia Olaf usłyszał, jak stworzenia przestrzegały się przed nadchodzącą burzą morską. Chłopiec pobiegł co sił ostrzec ojca, który właśnie wypływał w morze. Tak długo męczył go krzykiem i płaczem, że rybak w końcu posłuchał jedynaka. I został tego dnia w domu. Nie minęło południe, kiedy nad horyzontem pojawiły się ciemne chmury. Niebo w jednej chwili stało się czarne, a morze niespokojne szalało. Potężne bałwany uderzały o brzeg z taką siłą, że wiele łodzi stojących w porcie rozbiło się w drzazgi. Widzę, że prawdę mówiła twoja czarodziejska piszczałka, powiedział ojciec. O widzisz, ojcze, a nie chciałeś wierzyć ptakom i fokom, cieszył się Olaf. Po tym zdarzeniu ojciec Olafa zaczął uważniej słuchać syna. Jedy chłopiec mówił o ławicach ryb na północy, Rybak płynął na północ, kiedy na zachodzie, na zachód. Nie zdarzyło się ani razu, aby wrócił do domu z pustymi rękami. Inni rybacy również słuchali słów Olafa. Z całej północy, nawet z najdalszych wiosek, ze śniegowych chat lapońskich, eskimoskich iglo, przybywali mężczyźni, aby zapytać o radę. Gdzie są danego dnia wieloryby? A gdzie tuńczyki? Czy może będzie spokojne, czy nadciąga burza? Na każde pytanie Olaf odpowiadał bezbłędnie. Znał przecież każdą tajemnicę morza. Od tej pory wszystkie morskie istoty żyły w ciągłym strachu. Gdziekolwiek się schowały, Olaf i tak znał ich plany. Słyszał każde ich słowo. Zginiemy wszystkie, mówiły zrozpaczone ryby. Nie ma już dla nas spokoju w morzu, wszędzie czyhają na nas ludzie. Biada nam, krzyczały morsy i foki, odkąd Olaf znalazł czarodziejską piszczałkę, nie wiemy już dokąd uciekać, gdzie się schronić. Musimy odebrać mu piszczałkę, krzyknęły chórem ptaki. No ale jak to zrobić, pytały ryby. Już my coś wymyślimy, powiedziały ptaki. Ale zanim piszczałka powróci na dno morza, musimy sprawić, aby Olaf nas nie słyszał. No ale jak to zrobić? Znowu zadały pytanie ryby. Ptaki się zastanowiły. Dlaczego ludzie stali się dla nas tacy niebezpieczni? Bo jesteśmy za bardzo gadatliwi, paplamy głośno o naszych sprawach, myśląc, że nikt... Nas nie słyszy. Jakbyśmy byli jedyni na świecie i dlatego Olaf, jak tylko przykłada piszczałkę do ust, wie o nas wszystko. Dopóki więc nie odzyskamy piszczałki, musimy całkiem zamilknąć. Słusznie mówicie, musimy od dziś milczeć jak zaklęte, uznały zgodnie wszystkie morskie stworzenia. Od tej chwili, gdy Olaf zbliżał się do plaży i wyciągał piszczałkę, wszystkie morskie stworzenia przestawały mówić. Chłopiec dmuchał w instrument z całych sił, ale i tak nic nie słyszał. Co to? Dlaczego nie słysza ani jednego głosu? Zdziwił się i po kilku próbach wracał zrezygnowany do domu. Tak samo było następnego dnia i jeszcze następnego. Aż w końcu rybacy przestali przychodzić do Olafa poradę, bo chłopiec nie potrafił nic więcej im powiedzieć. Pewnego dnia Olaf jak zwykle przyszedł rankiem nad morze i jak dawniej zagrał kilka razy na piszczałce. Kiedy siedział tak na piasku, nie mogąc doczekać ani jednej rozmowy ryb czy ptaków, zmęczony położył się i zasnął. Czarodziejska piszczałka wypadła mu z rąk. Teraz, teraz! krzyknęły mewy i zaczęły krążyć nad głową śpiącego Olafa. Po chwili sfrunęły cicho na piasek obok chłopca, chwyciły piszczałkę, zaniosły daleko nad morze i rzuciły ją w fale. Wielka radość zapanowała wśród wszystkich morskich stworzeń, Śmiały się, krzyczały, piszczały, śpiewały najgłośniej jak tylko potrafiły. Jedynie ryby tak bardzo przyzwyczaiły się do milczenia i tak bardzo były przez ludzi wystraszone, że już nigdy nie odważyły się mówić głośno. Nawet dobrą nowinę przekazywały sobie cichutko, szeptem, który tylko dla nich był zrozumiały. Żaden człowiek nigdy więcej nie usłyszał rybiej mowy I do dziś wszystkim się zdaje, że ryby po prostu są nieme Za to ptaki wrzeszczały i piszczały z radości Aż samo morze dziwiło się, skąd taka wrzawa panuje wśród morskich stworzeń Morze znów stało się dla człowieka groźne i pełne tajemnic Do dzisiaj nikt nie odnalazł czarodziejskiej piszczałki zatopionej gdzieś na jego dnie. Ale może kiedyś fale znowu wyrzucą ją na brzeg i jakiś inny chłopiec znajdzie ją i na niej zagra? A wtedy ludzie znów usłyszą mowę morskich stworzeń i odkryją ich tajemnicę.